Mam przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską, nie tylko małżeństwa, ale przede wszystkim małżeństwa trudne, czyli tak generalnie wszystkie, te, które przeżywają jakieś trudności lub są w kryzysie lub także są tak zwanymi szczęśliwymi małżeństwami, także osoby samotne w samotności po rozbiciu tego małżeństwa. Chciałam te osoby zaprosić Niedzielę 1 lipca do Lubartowa na wszystkich mszach ksiądz Szymon Czuwara, który jest duszpasterzem naszej wspólnoty w archidiecezji lubelskiej będzie głosił Słowo Boże na wszystkich mszach świętych. Słowo będzie skierowane do małżonków w kryzysie, ale także do wszystkich małżeństw. Po każdej mszy świętej będą odbywać się spotkania z nami, z członkami wspólnoty trudnych małżeństw w Sychar, z Lublina oraz z ogniska Puławskiego. Będzie także możliwość otrzymania porady duchowej. I u księdza Szymona, a także u y, pani psycholog, y, terapeutki Beaty, która będzie prowadziła konsultacje psychologiczne w godzinach od 7 do 14 właśnie w Lubartowie. To jest jedno z pierwszych takich naszych spotkań wyjazdowych, misyjnych. Mamy taką wizję, aby w kilku parafiach w naszej archidiecezji występować i prosimy o modlitwę w intencji tych misji.